To są informacje Polskiego Radia 24. TISA z miażdżącą przewagą w wyborach parlamentarnych na Węgrzech policzono 90% głosów. Prawosławna Wielkanoc, spokojna na Ukrainie, Rosja ograniczyła ataki. Zajrzymy też do Wrocławia. Ruszyła kampania na rzecz ochrony płazów. Minęła 23. Łukasz Pastor, zapraszam. Zrobiliśmy to, mamy silny mandat, by zbudować dom dla nas wszystkich, powiedział Peter Modziar. TISA wygrywa wybory parlamentarne na Węgrzech. Państwowa Komisja Wyborcza policzyła 90% głosów. Ponad połowę zdobyło opozycyjne ugrupowanie Modziara.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 Tak mówił Viktor Orban. Jaka była atmosfera w sztabie Fidesu po ogłoszeniu cząstkowych wyników? Na miejscu był Michał Makowski. Gdy państwowa telewizja M1 podała pierwsze wyniki, które były korzystne dla Fideszu, zapanowała euforia. Jednak entuzjazm uczestników spotkania przygazł. W mediach społecznościowych Fidesz donosi za to o ponad 1500 nieprawidłowościach wyborczych zgłoszonych do świeżo powołanego partyjnego centrum demokracji. Chodzi na przykład o wchodzenie w koszulkach Tisy do lokali wyborczych, czy próby przekupywania wyborców. Szef sztabu rządzącego od 16 lat Fideszu, Giereli Guliasz podziękował wyborcom po zakończeniu głosowania. Ostateczne wyniki Wyniki wyborów z dokładnym podziałem na mandaty będą znane najprawdopodobniej w sobotę. Do głosów krajowych zostaną doliczone te oddane za granicą, czyli co najmniej 7% głosów. Budapeszt, Michał Makowski, Polskie Radio. Na dotychczasowe wyniki wyborów parlamentarnych na Węgrzech entuzjastycznie reaguje Unia Europejska.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 Beata Płomecka, Polskie Radio Bruksela. Więcej o nowym układzie sił na Węgrzech zaraz po informacjach. Na naszej antenie trwa specjalny program w całości poświęcony wyborom nad Dunajem. Podczas obowiązującego do końca prawosławnej niedzieli wielkanocnej zawieszenia broni między Ukrainą a Rosją nie było ataków na dużą skalę. Mieszkający w Kijowie dziennikarz Ołech Biłecki potwierdził to w Polskim Radiu 24. Dodał, że w ukraińskiej stolicy nie są ogłaszane alarmy powietrzne. Ale jeżeli mówimy o pograniczu, tam niestety przylatują drony i obrona powietrzna o tym informuje, mówił Biłecki. Mamy tutaj powyżej 2000 przypadków ataków na froncie. To oficjalna informacja od Sztabu Generalnego. Oni mówią o tym, że Rosjanie wysyłają drony FPV, drony tzw. kamikadze. Paręnaście razy nawet dochodziło do tego, że próbowali szturmować front. Front, więc jakby tego zawieszenia broni tam na, na linii, na tej pierwszej linii po prostu nie ma. Do pojedynczych ataków dochodziło m.in. w graniczącym z Rosją obwodzie sumskim na północy Ukrainy. Wczoraj w nocy już faktycznie po ogłoszeniu tego e, zawieszenia broni, czyli po godzinie 16.00 czasu kijowskiego, doszło do ataku dronem na karetkę pogotowia. Trzy lekarze ucierpiały, które znajdowali się właśnie w e, tym samochodzie. I teraz też widzę informacje od lokalnych władz obwodu charkowskiego. To już północny wschód Ukrainy i to też obwód graniczący z Rosją. Tam też doszło do ataku na jedną z takich hali targowych, widziałem po prostu zdjęcia stąd, no tam różnego rodzaju, nie wiem, tam towary, jakieś, jakieś jedzenie, coś takiego, co tam było w środku. Niestety też parę osób ucierpiało i to był atak dronowy. Kijów zaproponował przedłużenie zawieszenia broni. Rzecznik Kremla już wcześniej zapowiedział, że ogłoszony przez Rosję rozejm miał charakter wyłącznie humanitarny. Na koniec Wrocław i kampania Skumaj To. Ma ona służyć ochronie płazów i pokazać, że rozwój miasta może iść w parze z realną troską o przyrodę. Stolica Dolnego Śląska to prawdziwy raj dla żab, ropuch i traszek. Są one obecnie w ponad 200 zbiornikach wodnych w mieście. Tym, co wyróżnia Wrocław, jest też skład gatunkowy, mówi dr Krzysztof Kolenda z Uniwersytetu Wrocławskiego. Wzdłuż Odry i wzdłuż mniejszych rzek, które są w naszym mieście, utrzymało się dość sporo zbiorników wodnych. My kilka lat temu przebadaliśmy ponad 230 z nich i stwierdziliśmy na terenie tylko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 Jutro na północnym zachodzie możliwe słabe opady deszczu. Na pozostałym obszarze na ogół pogodnie. Termometry pokażą 12-13 stopni na wschodzie, północy i południu. Około 14 w centrum, do 18 na południowym zachodzie. 6 minut po godzinie 23. Wydanie specjalne. W Polskim Radiu 24 trwa wydanie specjalne Węgierski Wieczór, a opowiadamy dzisiaj o wyborach na Węgrzech. Okazuje się, że opozycyjna partia TISA prawdopodobnie uzyska 137 mandatów w nowym parlamencie i to jest znaczący wynik, dlatego że zdobyła większość konstytucyjną. No tak, ale to się tak naprawdę jeszcze okaże, jak spłyną wszystkie wyniki z wszystkich komisji wyborczych. Na razie są to wyniki z około 80% komisji wyborczych. Połączyliśmy się z doktorem habilitowanym Mikloszem Mitrowicem, historykiem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór. Panie profesorze, świętuje pan, czy smuci się pan? Ja osobiście świętuję. E, Ciekawem na takie zwycięstwo, przecież mówiąc. E, ale, ale oczywiście to m, m, mieszkałem, no, pracuję teraz w Polsce, ale mieszkałem przez... E, Prawie 16 lat rządu Orbana na Węgrzech, czyli zawsze myślałam, że no to okej, okay, w porządku, czekam na takie zwycięstwo, bo widzę, że społeczeństwo węgierskim jaki jest nastrój, atmosfera, ale znamy, jak działa system Orbana, czyli do końca nie byłem pewny że uda się. Ale to jest moim zdaniem, jako historyk mówię, że w historii węgierskiej nie mieliśmy wcześniej takiej sytuacji. To jest prawdziwa rewolucja, pokojowa rewolucja oczywiście, ale węgierskie społeczeństwo jest takie, że długo znosi, a potem wybucha. I, I to zwycięstwo tis to jest niesamowite. Będzie, to jest większe zwycięstwo niż Fidesu w 2009 roku. 10 roku, przepraszam. E, bo Fidesz wtedy miał już doświadczenie rządowe, e, dysponował dużymi zasobami, a tis jest to, to obecnie całkowicie nowa, dwuletnia partia. I, I bez pieniędzy, bez mediów, bez, bez, bez wszystko e, udało się osiągnąć takie wielkie zwycięstwo. To, to moim zdaniem to jest historyczne wydarzenie. Historyczne Panie profesorze, jest pan Węgrem, czyli ma pan spojrzenie na to w Węgra. Bo my zupełnie inaczej w Polsce Polacy patrzymy. My czerpiemy informacje z mediów, z relacji. Ale tak naprawdę, czym y, Orban naraził się Węgrom, że odrzucili jego politykę, szesnastoletnią politykę? Moim zdaniem, Fidesz i y, rząd Orbana osiągnął swoje apogeum już y, 8 lat temu, czyli w 18 roku. Y, później przyszła pandemia COVID-19, następnie wojna. I, a od 22 roku kraj węgierski, Veng Węgry już nie otrzymują środków unijnych, gospodarkę pozostaje w stagnacji. Moim zdaniem już 4 lata temu można by było zmienić rząd, ale nie było na kogo, e, bo nie było takiej siły opozycyjnej jak obecnie TISA. Bo, czerżą mówię, TISA jest nowa partia, ale wcześniej zniszczył starą opozycję, a teraz zniszczył rząd. To jest niesamowite, co się dzieje na Węgrzech. I no to po prostu, moim zdaniem, Orban popełnił kilka bardzo poważnych błędów. Po raz pierwszy lekceważył przeciwnika. Po prostu bardzo lekceważył. Przez pierwszym roku nevymuvil nazwiska Petra Maďara. On lekce to nic nebude, že spokojně vygráme to to tylko to i Ukrajina wspiera Maďara, to nemá značení i tak dále. Druhý błąd byl, že budoval swoją kampanię na strachu. I myšlel, že čtyři roky temu e, to džavalo, bo to udało się zastraszyć bardzo mocno bardzo, za pomocą propagandy, e, zastraszyć Węgrów, e, ale m, przez cztery lata... Propaganda, prożądowa propaganda mówiła, że będzie wojna, będzie wojna, jeśli nie mi jesteśmy, to będzie wojna, ale no, to ludzie po prostu widzieli, że to, to nie ma, nie ma wojny ani w Polsce, ani w Słowacji, ani w Czechach, ani w Niemczech, to nie ma wojny. I po prostu nie wierzyły. No i potem oczywiście wybuchły różne skandale, afery i... i Wystąpili ludzie z policji, z wojska w ostatnich miesiącach, którzy dali wywiad i odkryli wewnętrzne tajemnicy, brudne tajemnicy systemu. I ostatecznie, moim zdaniem, ujawnienie się transkrypcji rozmów Orbana z Putinem a Psiarto z Zawrowem, też miało decydującą rolę. Czyli ludzie już mają dość z tego systemu, nie wydać lepiej można lepiej żyć w tym systemie. To nie można, bo ten rząd nie potrafi uzyskać zamrożony fundusz europejski. Nie potrafi zyskać więcej pieniędzy, nie potrafi skuteczniej się funkcjonować i tak dalej. Nie ma inwestycji, nie mamy dobrej szkoły, nie mamy dobrej usługi lekarskiej. I no to dodawało się, włożyło no, się wszystko i, i po prostu ludzie mówili, że dość z tego. I tutaj jest nowa partia, e, która jest czysta. Bo, po, bo to posłowie, który, którzy teraz weszli do parlamentu, nie mają żadnego doświadczenia politycznego, czyli bardzo czysta partia z tego punktu widzenia i ludzie po prostu mówili, ok, dajmy szansę, ty Panie profesorze, jest rzecz zastanawiająca. Wy Węgrzy macie potworne doświadczenia z Rosją, ze Związkiem Radzieckim, tak. a właściwie z Rosją. Ja kiedyś przygotowywałem w Polskim Radiu audycję dokumentalną właśnie na, na podstawie nagrań naszych Polskiego Radia dotyczących 1956 roku. Rzeczywiście ta pomoc Polski płynęła i wtedy, uwaga, komunistyczny, komunistyczny kraj Polska, komunistyczny kraj Węgry, my u nas mówiliśmy pełnym głosem wtedy. Dziennikarze Polskiego Radia rzeczywiście przedstawiali sytuację na Węgrzech, jak ona naprawdę wyglądała. Ja się zastanawiam nad jedną rzeczą, panie profesorze. no Po tak ogromnej traumie i świadomości, czym jest Rosja i jakie Rosja może krzywdy czynić, żeby tak związać się z Rosją, jak premier Orban i tak jeździć do no, zbrodniarza wojennego, jakim jest Putin i takie rozmowy prowadzić, dziwne. Je to velmi divné. To mně může rozumět, proč Orbán vybral e, e, takový kierunek. To samozřejmě to vybral, no to to mohu na to odpovídat, protože on vybral model e, východní, no, vybral model ruský, protože on vyputoval swoistą mieszankę wybudował system, który jest swoistą mieszankę putinizmu rosyjskiego, chińskiego państwowego kapitalizmu i dodawał do tego mieszanki dużo populizmu i dla niego jest Rosja jest wzorem jak można skutecznie rządzić bez opozycji, bez e, porozumienia, tylko sam jako, jako że mówić, jako dyktator. Oczywiście jest demokracja, pozorna demokracja, zmienił system wyborczy i, na swój korzyść. Oczywiście, a da, dodam do tego nawiasem, że to jest ogromny sukces, że Orban zmienił ca, cały system wyborczy na swój korzyść. I w tym systemie Tiso ty, ty, ty, teraz wygrał większą przewagą przed Fideszem niż kiedyś Fidesz mógł wygrać e, e, w ostatnich czterech e, wyborach. To jest ogromny sukces. Czyli moim zdaniem to społeczeństwo węgierskie nigdy nie było przyjacielem Rosji, a teraz w ostatnich manifestacjach i teraz e, tutaj koledzy przyjaciele oglądają telewizji e, przemówienie majora i tłum też. Jak w ostatnich manifestacjach krzykną, krzyknie e, ruski koza, czyli ruszcy do domu. E, czyli po prostu nie rozumiałe, no to rozumiałe w pewnym sensie, że on wybudował taki system ale dlaczego? dlaczego w Unii Europejskiej w NATO trzeba by było wybudować taki system, to nierozumiałe jako historyk to nie mogę nic mówić, bo historyk nie widział dokumentów, to nie może nic mówić ja nie widziałem żadnego materiału oczywiście są przypuszczenia, że, że w rękach Putina są takie materiały za którymi może z którymi może szantażować Orbana, to nie wiemy, nie jesteśmy, nie mamy ich pewności w tej sprawie, ale to, to zgadzam się, że to, co Orbán robił i CR to robił w ostatnich latach, to nie leży w interesie Węgier, nie leży w interesie Europy, nie leży w interesie środkowej Europy. I, I teraz widać, że ludzie mają dość tego. I, I w ostatnich manifestacjach wyraźnie wciknęli się Rosjanie do domu. To znaczy, że ludzie mają dość z tej rosyjskiej relacji. Panie profesorze, a jak pana zdaniem zmieni się polityka węgierska wobec Unii Europejskiej? Nastąpi pełne otwarcie i czy te projekty, które no nie zostały zrealizowane, no ten wielki projekt unijny dotyczący pomocy finansowej dla Ukrainy, te 90 miliardów euro, które premier Orban blokował te Teraz polski interes, 2 miliony, 2 miliardy dla Polski dla w ramach, polski. Tak, w ramach no, wyrównania różnych strat związanych z pomocą dla Ukrainy. To rzeczywiście zostanie odblokowane? Myślę, że będzie rewolucja w polityce zagranicznej. Z jednej strony dlatego, że w interesie Tysy, rządu Tysy, jest odblokowanie zamrożonych funduszy europejskich. To jest moim zdaniem możliwe, ale zamiast tych funduszy trzeba coś dać. Czyli na pewno rząd TC będzie wiernym i zaufnym partnerem E, Unii Europejskiej i NATO. Myślę, że w no sprawie, no to sprawie e, relacji polsko-węgierskiej nie widzę żadnego ograniczenia. Myślę, że rząd, nowy rząd e, e, będzie e, e, e, e, no to o, będzie odblokować, odblokować to weto i Polska będzie otrzymała 2 miliard, miliony euro. To nie będzie żadnego problemu. Miliardy, miliardy, miliardy tak. przepraszam, tak, miliardy. W e, sprawie wojny, w sprawie Ukrainy też nie widzę poważnych ograniczeń, bo moim zdaniem rząd Orbana raczej występował w interesie Rosji i nie w interesie Węgier. Zawsze powoływał się rząd węgierski na obronę mniejszości węgierskiej w Zakarpaczu, ale to, to, to jest ogromne kłamstwo, bo Najwyższa Rada w Kijowie już przyjęła wszystkie postulaty rządu węgierskiego w sprawie mniejszości. Czyli rząd ukraiński przywrócił prawa mniejszości e, e, węgierskiej. Czyli nie ma tutaj problemy, e, problemu. Czyli panie profesorze czyli, te... E, myślę, że, myślę, że, myślę, że powoli, krok po kroku... Będzie lepsza e, sytuacja między Węgrami a Ukrainą. A proszę mi powiedzieć, jak pan sądzi, dlaczego prezydent Zełęski no, stał się takim według premiera Orbana głównym wrogiem Węgier? Bo przecież w tej kampanii wyborczej prezydent Zełęski występował jako ten czarny charakter. Tak. Bo to Fidesz po prostu budował swoją kampanię na strachu. No to tak, Fidesz tak myślał, że cztery lata temu udało się zastraszyć Węgrów z wojną i teraz też uda się. I i mianował um, tak, number one um, wrog Wolodemira um, Zelensk Zelenskiego, który wspiera, no to rzeką wspiera Tisę, nawet um, oczywiście finansuje Tisę i chce um, Węgrów um, chce Węgrów do wojny. I właśnie dlatego, to, to, to było tylko narzędziem kampanii, narzędziem propagandy, ale ostatecznie wydawało się, że, że nie, ta nie działała ta, ta, ta propaganda. Ale, ale w interesie Węgier, moim zdaniem, to, to, to nie jest wrogiem. Nie jest, Zieleński nie jest wrogiem Węgier. On, on wielu razy powtarza, że nie ma żadnego problemu wobec Węgrów. Nie, ma, nie, nie, nie chce ingerować we zewnętrzne sprawy Węgier. Ale po prostu Orban chciał wykorzystać, chciał zastraszyć się z, nie, z nim Węgrów. Nie udało się, na szczęście nie udało się. Dlatego jestem bardzo, bardzo szczęśliwi i bardzo cieszę się, że nie udało się, bo jeśli udałoby się, to znaczyłoby, że Węgry są bardzo, bardzo, jak się mówi, to, to takim ślepym, ślepym społeczeństwem, które nie potrafi zrozumieć, co się dzieje wokół, wokół nas. Bardzo cieszę się, że Węgrzy bardzo mądrze decidovali i nie se e, s tím strachem <hým> e, i zeleným Panie profesorze, informacja właściwie z ostatniej chwili Węgry, Polska, Europa znów razem. Właśnie takimi słowami premier Donald Tusk skomentował wyniki wyborów na Węgrzech. Szef polskiego rządu w krótkim, ale niezwykle emocjonalnym wpisie nie król radości z sukcesu węgierskiej opozycji, nazywając go wspaniałym zwycięstwem. Donald Tusk użył słynnego węgierskiego hasła Rusi Kaza, Rosjanie do domu. I co pan na to, panie profesorze? No to ja jestem optymistą, że relacja polsko-węgierska będzie bardzo szybko lepsza, bo Peter Magier powtarzał wielu razy w kampanii, że jego pierwszą wizytę e, będzie złożył we Warszawie i spotka się z Donaldem Tuskiem. I myślę, że... Anita Orban, która prawdopodobnie będzie ministrem, minister, ministerką spraw zagranicznych, też spotka się w najbliższy czas z Radosławem Sikorskim I, i no to to, to jest bardzo ważnym filarem współpracy Środkowoeuropejskiej europejskiej i będzie bardzo ważnym filarem e, e, rządu węgierskiego, no to w relacji Unii Europejskiej, bo jeśli Polska i Węgry są przyjaciółmi i razem działamy w Unii Europejskiej, no to, no to moim zdaniem to, no to przyja naszym wspólnym, wspólnym interesom. Czyli bardzo jestem optymistem, optymistą w tej sprawie. i No to zobaczymy, ale nie, nie widzę żadnego ograniczenia. Panie profesorze, po, po obliczeniu ponad 94% wyników z komisji wyborczych okazuje się, że TISA 138 mandatów tak. Partia Orbana plus KDNP 54 mandaty i to pokazuje rzeczywiście, że to rośnie poparcie dla Tisy i okazuje się, że rzeczywiście to już jest ta wielkość mająca większość ustawodawczą w parlamencie węgierskim, bo 133 mandaty to jest większość ustawodawcza, e, u, e, konstytucyjna. Tak, to jest bardzo ważne, bo, bo bez e, tej większości nie można było zmienić systemu Orbana. Teraz można było nawet e, uwolnić prezydenta, bo parlament wybiera prezydenta. Myślę, że to będzie. Będzie e, e, nowa Konstytucja, bo Peter Maďar w, w ostatnim wiecu, w jego ostatnim wiecu ogłoszy, że jeśli uda się osiągnąć taką przewagę, to będzie nowa Konstytucja. Oczywiście będzie zmiany zmiany w sprawie e, mediów publicznych, e, prokuratorów, e, sądownictwa. Wszędzie, gdzie Fidesz i Orba ne, wsadzi swoich ludzi. E, bo będzie taka wewnętrzna rewolucja. Trzeba przywrócić e, demokrację na Węgrzech, czyli e, to, ta większość konstytucji no, to bardzo ważne, bo bardzo dużo ustaw można tylko zmienić taką większością konstytucji. No. Czyli bez tej większości Byłoby bardzo trudno, ale tak będzie, będzie no to wszystko będzie bardzo gładko przejść. Panie profesorze, już na koniec bardzo krótko zacytuję Petera Medżera, który powiedział, że ci, którzy byli częścią systemu, jego filarami, jego marionetkami muszą odejść z życia publicznego. Odejdźcie, odejdźcie, nie czekajcie, aż was wyrzucimy, bo my was wyrzucimy, dodał lider partii TISA. Tak. <głos> <głos> tak jest. I myślę, że tak będzie. Myślę, że tak będzie. Bo, bo jest to oczekiwanie społeczeństwa węgierskiego. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję. Słyszę tam w tle, że wielka radość yy, tam pobrzmiewa rzeczywiście w tle naszej, naszej rozmowy. No... Gratuluję, panie profesorze. No to dziękuję. Dziękuję w imieniu narodu węgierskiego. Niech się przyję, przyjął Polsko-Węgierską i, i mam nadzieję, że bardzo szybko przywrócimy się do. do do tej przyjaźni na naj, najwyższym ciablu, bo w ostatnich latach widzieliśmy. E, no to, to różnie bywało, panie profesorze, ale tak. na pewno będzie lepiej. Profesor Miklos Mitowicz, historyk Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dziękuję serdecznie. Ja dziękuję za rozmowę.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 Zbliża się 23.30. Łukasz Pastor, zapraszam. Dostaliśmy mandat, który pozwala nam zbudować funkcjonalny i działający dom dla nas wszystkich. Tymi słowami zwrócił się Peter Modziar do Węgrów. Opozycyjna TISA zdecydowanie prowadzi w wyborach parlamentarnych. Tak wynika ze wstępnych danych. Po podliczeniu 95% głosów opozycyjne ugrupowanie zdobyło 138 mandatów w 199-osobowym węgierskim parlamencie. Żadna inna partia nie otrzymała dotąd tak silnego mandatu jak Tisa, mówił Modziar, przemawiając do tłumów ze sceny nad Dunajem w centrum Budapesztu. Wiktor Orban już po podliczeniu nieco ponad 50% oddanych głosów uznał swoją porażkę i pogratulował rywalowi. W niedzielnych wyborach parlamentarnych odnotowano rekordową frekwencję. Do godziny 18.30 zagłosowało 78% wyborców. W informacjach komentarze z polskiej sceny politycznej po wygranej Tisy. To historyczna chwila. Porażka Orbana to porażka putinowskiego projektu podziału i osłabienia Europy. Skomentował szef polskiej delegacji w Europejskiej Partii Ludowej Andrzej Halicki. Podkreślił, że Węgrzy wybrali demokrację i wolność gwarantowane przez Unię Europejską oraz nie zaakceptowali antyunijnej polityki pisanej na Kremlu. Jest też reakcja marszałkini Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Węgrzy pokazali, że chcą Europy, demokracji, jedności i sprawiedliwości. Powiedzieli nie rosyjskim wpływom, korupcji i kłamstwu. Wszystko wskazuje na to, że blokowanie przez rząd Orbana, że blokowane przez rząd Orbana 2 miliardy złotych z kasy Unii Europejskiej za sprzęt, jaki Polska wysłała Ukrainie, niedługo dotrą do naszej ojczyzny. Tak z kolei napisał szef mon wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Zwycięstwo Tisy to jednocześnie klęska Fidesu. Wiktor Orban odda władzę po 16 latach. O jednej z możliwych przyczyn porażki Orbana mówił w naszym studiu Michał Zabłocki, dziennikarz, ekspert do spraw Europy Środkowej. Jak zaznaczył, nad Dunajem nie było tak kolorowo, jak głosił rządowy przekaz. Rzeczywistość zaczęła się rozjeżdżać z tą propagandą, ponieważ propaganda mówiła, że jest wspaniale, Węgry są wspaniałym krajem tylko dla rodzin, rodzinom węgierskim żyje się coraz lepiej, tymczasem Węgrzy mieli coraz mniej pieniędzy w, w portfelu. Młodzi ludzie zaczęli uciekać z kraju, ponieważ się źle czuli, atmosfera była dość duszna. W Austrii na przykład, którzy tam pracowali, bo mówili, że nie widzą dla siebie miejsca w swoim kraju, pracują za granicą dlatego, że mają możliwość otwarcia własnych firm, które nie będą w żaden sposób kontrolować przez ludzi władzy. Oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych na Węgrzech poznamy prawdopodobnie w sobotę. 32 minuty po godzinie 23. Wydanie specjalne. W Polskim Radiu 24 trwa węgierski wieczór, oczywiście to ma związek z wyborami na Węgrzech. Okazuje się, że partia TISA uzyskała prawdopodobnie 138 mandatów i jest to rzeczywiście bardzo znaczące zwycięstwo uzyskała możliwość na przykład zmiany konstytucji. A my połączyliśmy się z redaktorem Wojciechem Mazziarskim, publicystą hungarystą. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór. Może zdradzę tajemnicę. Pan był wyrzucony z Węgier w 81 roku za to, że popierał pan Solidarność Polską i mówił pan o niej głośno, mieszkając na Węgrzech, studiując hungarystykę. Tak i kontaktując się z Węgier, głównym problemem było to, że współpracowałem z węgierską opozycją demokratyczną. No ale to już dawna historia, dziś żyjemy zupełnie czym innym. No tak i opozycja zwyciężyła z systemem, który zaczynał nieco przypominać system rosyjski, białoruski i taki system związany z no, mocnymi powiązaniami finansowymi. No, Nie tylko zaczął przypominać, ale y, ja myślę, że to mamy do czynienia z takim globalnym starciem dwóch y, dwóch sił. Te węgierskie wybory, to był taki poligon światowy. To, nie, było, to nie jest przypadek, że przed tymi wyborami na Węgry zjeżdżali tak, że angażowały się w to służby rosyjskie, które bardzo bały się utraty swojego agenta wpływów Unii Europejskiej w NATO, Wiktora Orbana. A nie jest przypadkiem, że w tym samym czasie na Węgry zjeżdżali emisariusze Donalda, Trumpa i ruchu MAGA, żeby udzielać poparcia e, no, Orbana. Nie jest przypadkiem, że w tym samym czasie cała ta międzynarodówka populistyczno-autorytarno-nacjonalistyczna -na z Marine Le Pen, z AFD, z Morawieckim, z przedstawicielami polskich, e, e, polskich sił też tam się zbierała. Nie jest przypadkiem, że tam Karol Nawrocki jeździł. To oni wszyscy mieli świadomość, że to są wybory, wprawdzie odbywają się na Węgrzech i są to wybory węgierskie, ale te Węgry były tak takim poligonem starcia globalnego, starcia dwóch sił, liberalnej demokracji i systemu nieliberalnego i niedemokratycznego, populistycznego autorytaryzmu, jakkolwiek to nazwiemy. W każdym państwie ten, ta siła ma, czy ten ruch ma inną nazwę. W Ameryce się nazywa MAGA, w Polsce się nazywa PiS albo Konfederacja, albo Korona Polska Brauna. Ale to są wszystko lokalne, lokalne filie tego samego światowego, tej samej światowej obozu bloku, jak to nazwać. No One się starły na Węgrzech i na szczęście okazało się, że, zwycię... że demokracja liberalna jest na tyle żywotna i na tyle silnie zakorzeniona w ludzkich potrzebach, w ludzkich duszach, w ludzkich tęsknotach, że Węgrzy zmiedli Orbana i pokazali gest Kozakiewicza Trumpowi, Putinowi, Nawrockiemu i całej tej reszcie tej ekipy. No tak, ale z drugiej strony tu staruje się tak naprawdę partia prawicowa, no bo jednak Tisa jest partią centrowo-prawicową z takim właściwie tym akcentem prawicowym. Nie wiemy jaka ona jest, ja, ja nie powiedziałbym, że ona jest prawicowa czy nieprawicowa. Ona To jest, ta, czy w 1989 roku, kiedy kiedy Solidarność zmiotła PZPR, to mogliśmy powiedzieć, że Solidarność jest prawicowa, lewicowa. No nie, nie, nie. Obydwaj braliśmy w tym udział, drogi redaktorze, no, więc... Nie była ani prawicowa, ani lewicowa, była reprezentantem narodu w tamtym czasie. Taki, taki to był moment. Potem to się oczywiście skończyło, dzisiejsza Solidarność nie jest już tamtą Solidarnością, i, ale kto pamięta tamte czasy, ma świadomość i wie, że... E, ona ogniskowała e, wiele różnych środowisk i potrzeb Polaków. I tak samo ta Tisa dzisiaj. E, ja słuchałem uważnie tego wystąpienia znakomitego zresztą wystąpienia ich lidera, lidera Tisy Maniara, który przemawiał, przed chwilą skończył przed parlamentem w Budapeszcie. Znaczy na tle parlamentu w ogóle fantastycznie dobrali sobie scenerię tego, tego wieczoru wyborczego, dla, e, dlatego, że scenę ustawili na tle gmachu parlamentu, który świecił się za, za Dunajem. Bardzo, bardzo taki podniosły obraz był i symbolizujący wielkość węgierską. No tak, e, bo parlament e, węgierski jest rzeczywiście przepięknym, ogromnym, jest, i rzucającym i słynny, się i, słynny. i słynnym budynkiem. Tak, tak, tak. Ja słuchałem tego wystąpienia. To było wystąpienie męża stanu. to Takiego człowieka e, na, na, na, na, europejskiego formatu, który e, z jednej strony zapowiedział, zwrócił się też do. do, do po pierwsze zwrócił się do wyborców i, i zapowiedział, że zre, będzie realizował to, co, to, co przyrzekł, że przywróci praworządność, że przywróci demokrację. Z drugiej strony zwrócił się do opinii europejskiej, mówiąc, że Węgry wrac, wracają do Europy i wracają do NATO, zwrócił się do sąsiadów, mówiąc, że Węgry chcą ożywić współpracę Wyszehradzką i że pierwszą stolicą, do której pojedzie, będzie Warszawa i to też jest symbol i zwrócił się do swoich oponentów z Fidesu, mówiąc, że wie, że im jest ciężko przeżyć klęskę do wyborców z Fidesu, ale obiecuje, że będzie także ich premierem. Na końcu I zwrócił się też do, do Orbana i do jego ludzi, mówiąc, żeby szybko ustąpili, bo, bo, bo, bo i tak zostaną odwołani. Te, mówią, te marionetki, których Orban które Orban poustawiał na czele instytucji typu prokuratura, e, Sąd Konstytucyjny, e, Rada Mediów, e, zaapelowałby już jutro złożyli rezygnację, bo i tak zostaną odwołani. E, to było znakomite wystąpienie przywitane z entuzjazmem przez tłum ludzi i ten tłum ludzi to nie był tłum prawicowy ani lewicowy. Tam byli ludzie różnego, różnych poglądów, różnych... Ide systemów, że tak powiem, wartości ideologicznych. Zakończył to wystąpieniem, wystąpienie sformułowaniem niech Bóg błogosławi Węgry, ale czy możemy powiedzieć, że on jest z tego powodu człowiekiem, katolikiem czy, czy chrześcijaninem? Nie, on po prostu odwołał się, wykorzystał i odwołał się do potrzeb i do wrażliwości różnych grup odbiorców i różnych grup wyborców. Panie redaktorze, serdecznie dziękuję za ten komentarz no, człowieka, który zna Węgry i znał te Węgry w 1981 roku. Wojciech Maziarski, publicysta, hungarysta. Dziękuję serdecznie. Dzięki. A teraz połączyliśmy się z panem Pawłem Karczewskim, wiceprezesem Quercus TV i witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Porozmawiajmy o najtrudniejszym tym, co czeka nowych, nowy rząd. Prawdopodobnie węgierski rząd Tisy, Pytera Madziara. Gospodarka. Biorąc pod uwagę, że w pewnym momencie gospodarka węgierska miała bardzo duże problemy, gdzie inflacja wynosiła prawie 50%. To, to się troszeczkę zmieniło, poprawiło, ale tam w dalszym ciągu podobno z tych informacji, które mamy, no nie wygląda to wszystko dobrze. Tak wygląda średnio, natomiast jeżeli chodzi o inflację, akurat inflacja już w tej chwili spadła, w styczniu była niska, niższa niż w Polsce ze względu na to, że po prostu tam nie ma wzrostu gospodarczego. Problemem Węgier bardzo dużym jest brak dostępu do środków europejskich. Unia Europejska ze względu na korupcję wszechobecną na Węgrzech w procesie wydawania tych środków zablokowała wydatkowanie tych takich zwykłych transferów. Nie wspominając o KPO, ze zwykłych transferów Węgrzy mają do objęcia z Unii Europejskiej, można powiedzieć na CITO, jak tylko poprawią, poprawią no, te sprawy związane z sądownictwem, z demokracją, z, z korupcją. 20 miliardów euro od razu w, w przypadku gospodarki węgierskiej, która jest no, od gdzieś tam 3 czwarte mniejsza od Polski. To są, to są ogromne środki. Także ja bym powiedział tak, że stan, stan gospodarki węgierskiej jest słaby, Porównywalnie już w tej chwili, jeżeli chodzi o, o bogactwo tego kraju, czy tam, czy tam PKB, tego kraju per capita, czyli na obywatela są biedniejsi niż Rumunii, a byli, byli można powiedzieć, najbogatszym krajem w tym, w tym bloku wschodnim w 89 roku, natomiast potencjał jest bardzo duży, bo to jest kraj, który... który yy jest zniszczony trochę ponad ponadnormatywnie przez złą politykę. Jak tylko zostaną odmrożone środki europejskie, to inicjatywa tego, wydaje mi się, tego, tego społeczeństwa będzie bardzo duża i oni nadrobią bardzo szybko. No mają, Węgrzy tak, mają bardzo duży potencjał turystyczny. Czy turystyka z, przez te lata rządów Wiktora Orbana straciła? Tak, straciła, dlatego, że Węgrzy nie, nie doinwestowali, tak jak Polska na przykład w drogi, w koleje. No kiedyś, stosunkowo niedawno, to wiemy o tym, że Budapest był na pewno taką mekką turystyczną Europy Wschodniej i wydaje mi się, że był, że był perłą w koronie. Węgier w tej chwili na pewno to na tym dużo stracili i można, i można to, to przez kilka lat poprawić. Natomiast Węgrzy mają tak... Ogromny udział inwestycji niemieckich samochodowych jest właśnie zlokalizowanych tam, czyli Audi, Mercedes-Benz, y, japońskie inwestycje, i Suzuki, y, więc przemysł samochodowy jest tam bardzo dobrze rozwinięty. Mają dobrze rozwinięty przemysł, przemysł y, farmaceutyczny. W Polsce znane firmy też są bardzo duże. Mają bardzo duży bank, bank, PK, bank PKO BP, największy polski bank ma wartość rynkową taką samą, jak największy bank węgierski OTP, 124 miliardy złotych w przeliczeniu na, na złote. Także jest to gospodarka z potencjałem. Ona jest, tak jak powiedziałem w moim przekonaniu, ponad normatywnie y, opóźniona i niedorozwinięta. Natomiast przy uwolnieniu tych zasobów, które Węgrzy, które Węgrzy mieli zawsze, no bo przecież tam nigdy nie było bardzo, bardzo dużego bezrobocia czy hiperinflacji, tak jak my mieliśmy po, po upadku komuny no to Węgrzy mają potężny potencjał do odrodzenia się i ja pamiętam, no bo ja przez, przez, przez 30 lat gdzieś tam ozierałem się o tą, o tą pracę w, tutaj w gospodarce tych krajów z Europy Centralnej typu Polska, Węgry, Czechy i no na początku, czy pod koniec lat 90. Węgry na pewno były zawsze pupilem inwestorów zagranicznych, inwestujących na giełdach do regionu, ale także właśnie inwestorów przedsiębiorców. Wspominałem, wspominałem o, tych, o, tych, o tych przedsiębiorstwach typu Audi, BMW, ale na przykład inne in fundusze inwestycyjne międzynarodowe. Zawsze wolały spółki węgierskie ponad spółkami polskimi. Zawsze mówiły, że wolą bank OTP od, od PKBP, czy na przykład węgierski MOL od wówczas Petrochemii Płockiej. To były firmy nowoczesne, doinwestowane, bogate już za czasów, za czasów komunistycznych, także... Węgry mają potencjał i na pewno się w tej chwili odrodzą. Ja nawet nie ukrywam, że troszkę jestem tak zazdrosny w tej chwili po tych wyborach o to, że, że przejmą pałeczkę lidera od, od Polski, jeżeli chodzi o ten taki postęp, postęp, w szczególności właśnie w dobrym wykorzystaniu środków europejskich. Wie pan, panie prezesie, ja pamiętam Węgry z lat 70. ubiegłego wieku i one już wtedy były dużo bogatsze i zamożniejsze od Polski, zwłaszcza było to widać w Budapeszcie, no może mniej na prowincji, ale Budapeszt wtedy naprawdę bardzo się wyróżniał, stwarzał wrażenie naprawdę takiego nie Miasta z krajów demokracji ludowej. Zresztą, no, turystyka stała wtedy już na wysokim poziomie. Słynna wyspa Małgorzaty, gorące źródła i tak dalej, i tak dalej. Tak. No, nie mówiąc o Węgierskim Morzu, czyli Balatonie, które w tamtych czasach, rzeczywiście ten Balaton był przez Węgrów bardzo dobrze zagospodarowany. Dobrze, ale proszę mi powiedzieć, co Węgrzy teraz zrobią z tym sprywatyzowaniem w sposób dziwny węgierskiej gospodarki, bo przecież węgierska gospodarka jest sprywatyzowana partyjnie. Tak, to jest, to jest w ogóle państwo w rękach, można powiedzieć, kilkunastu podmiotów. Na giełdzie budapeszteńskiej notowanych jest właściwie kilkanaście spółek łącznie. Powiązania są też bardzo krzyżowe, czyli ten największy bank węgierski, o którym wspominałem, no to z kolei jego największym akcjonariuszem jest y, spółka, spółka petrochemiczna MOL, czyli odpowiednik polskiego Orlenu. I to wszystko, te, te powiązania krzyżowe prowadzą generalnie... To do jest ta spółka, powiązanych... która na terenie Polski posiada również Lotus. stacje benzynowe. Tak, dawny dawny, dawny Lotus, tak. Y, I no, Kupiony zresztą dzięki, dzięki bardzo dobrym kontaktom Orbana kontaktom z, z poprzednią władzom w Polsce. W każdym bądź razie to będzie bardzo trudny proces, no bo Orban zapewne zadbał o to, żeby, żeby te, ten majątek węgierski został sprywatyzowany, tak jak pan redaktor wspomniał, w sposób no, wydaje mi się legalny, to znaczy zgodnie z obowiązującym, z obowiązującym prawem i to prawo własności będzie musiało być w jakiś sposób przestrzegane. Także tutaj moim zdaniem będzie trudno to tak jakby odprywatyzować z powrotem. Ja powiem w ramach ciekawostki, że my mamy dwie firmy duże, nieruchomościowe notowane na polskiej giełdzie, które też są w rękach, w rękach węgierskich i są powiązane też z wzięciem szwagrem poprzez fundację pana premiera jeszcze obecnego Orbana, poprzez fundację należącą do Narodowego Banku Węgier. Także tamta prywatyzacja oligarchiczna postępowała w sposób, można powiedzieć, taki nietypowy bardzo dla Unii Europejskiej, no właściwie bardziej typowy dla np. Turcji. Bardzo podobnie to, to było to było to było przeprowadzane. A czy kapitał węgierski jest powiązany z kapitałem rosyjskim? Eee, jednoznacznie nie, ale wydaje mi się, że musi być. Natomiast no, te inwestycje e, rosyjskie były tam bardzo ciekawe. Na przykład oni mają blok elektrowni jądrowej sfinans, sfinansowany przez Rosję z pożyczek rosyjskich. To jest technologia rosyjska. No, dlatego moim zdaniem jakieś, jakieś powiązania wzajemne musiały tam być i myślę, że, myślę, że tak, w jakiś, w jakiś sposób tak, natomiast generalnie jest w rękach węgierskich. Tylko, że osób powiązanych z obecną władzą, można powiedzieć z obecnym nawet reżimem, no bo tak by, tak by trzeba było to nazwać. Peter Madżer zapowiada, że rozprosi, zwraca się do osób związanych z no, rządem poprzednim, z osobami, które piastują teraz wysokie stanowiska, czy są związane z gospodarką, żeby same zrezygnowały, bo jak nie zrezygnują, to no, zostaną przez obecne władze usunięte te osoby. Czy sądzi pan, że biznes również w jakiś sposób posłucha się tego apelu? Moim zdaniem biznes, y, biznes się nie będzie chciał po, y, posłuchać, dlatego, że jednak, to te, bo, bo to są prawa własności, czyli akcje w tym przypadku tych przedsiębiorstw, one są w rękach określonych osób, określonych fundacji, Gdzieś tam te powiązania prowadzą zazwyczaj właśnie do rodziny, do brata, zięcia, szwagra, premiera, premiera Orbana. Część tego majątku jest transferowana, no na przykład do Dubaju, bo tak się mówi o tym, mówię o takim majątku rzeczowym typu samochody, więc, więc moim zdaniem tej własności nie odzyskają, nie będzie można łatwo jej przejąć, na pewno przejmą służby specjalne, specjalne które trochę im w tym pomogą, ale... Nawet przy tak dużym poparciu odkręcenie tego wszystkiego zajmie, zajmie wiele lat i wydaje mi się, że majątek z punktu widzenia właśnie prawa własności, chociażby ze względu na to, że Węgry są krajem w Unii Europejskiej, nie będzie do odzyskania. No tutaj taka ciekawa informacja, że jeden z przyjaciół Wiktora Orbana z jego miejscowości rodziny, który był instalatorem gazowym, montował piece gazowe, kuchenki, stał się jednym z najbogatszych ludzi na, na Węgrzech i ma ogromne, gigantyczne inwestycje budowlane, a zięć Wiktora Orbana zajmował się realizacją zleceń państwowych na ośrodku oświetlenie miast i wiosek na terenie y, właśnie Węgier. Dostawał za, na, na to nawet unijne pieniądze swego czasu. No tak, no to, to, to, to akurat tam oni posunęli się do granic, y, które my w Polsce tutaj y, nie jesteśmy w stanie sobie tego nawet wyobrazić, bo tam, bo tam pan redaktor wymienił zięcia, czy, czy, czy kolegę z, z miejscowości gdzie urodził się Orban, no ale tam też ojciec jego jest jeden z najbogatszych Węgrów, brat i tak dalej. Także oni mieli to już można powiedzieć w ten sposób taki e, na takiego wła władztwa, władztwa kontro kontroli nad tymi przedsiębiorstwami no, zinstytucjon zinstytucjonalizowany. Ale to to jest w ogóle typowe dla, dla tego, dla tego m, można powiedzieć, odłamu takiego prawicowego, bo podobne ruchy widzimy w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że w, w Polsce były też przypadki takie dość podobne. Natomiast na Węgrzech, przez to, że ta władza trwała 16 lat, bo to mieli czas na to, żeby bardziej to wszystko rozkręcić. I ile pan daje, bo, bo mówi pan kilka, to będzie kilkanaście, kilkadziesiąt lat zanim... Węgrzy wygrzebią się z tego z tych powiązań finansowych i w miarę to wszystko wyprostują, żeby w sposób właściwy korzystać z funduszy na przykład europejskich. Myślę, że będą korzystać z funduszy dość szybko, dlatego że, że wcześniej zanim Unia Europejska zablokowała te fundusze, no to akurat Węgry potrafiły nawet nawet za Orbana bardzo bardzo skutecznie te fundusze pozyskiwać i gdzieś tam alokować także będą, będą to robić szybko. Natomiast trudno jest w tak galopujących technologiach, na przykład jak dzisiaj mamy, gdzie te Węgry były wykluczone jakby z tego takiego krwioobiegu światowego, tej globalnej gospodarki, żeby szybko nadrobić. Także no, na Węgrzech nie, nie ma na przykład na giełdzie notowanych spółek technologicznych. W Polsce mamy wiele takich spółek, u nich, u nich w ogóle takich spółek nie ma. Jest bank, jest firma, jest, jest firma rafineryjno-petrochemiczna, jest firma farmaceutyczna, która powstała też za, za czas jeszcze za poprzedniej epoki. Także na pewno nadrobienie i stworzenie jakichś takich innowacyjnych spółek technologicznych, internetowych, czy na przykład związanych ze sztuczną inteligencją w moim przekonaniu to, to jest w ogóle niemożliwe. Natomiast szybkie wykorzystanie środków europejskich właśnie w celu budowy dróg autostrad, yy, poprawa kolei i tak dalej, to nastąpi moim zdaniem bardzo szybko. Myślę, że Unia Europejska też będzie chciała od razu ich nagrodzić za to. No i potraktujmy to jako płynę naszej rozmowy. Paweł Karczewski, wiceprezes Querkus, TVi, przepraszam, TFI, przepraszam bardzo, był Państwa i moim gościem. Dziękuję Panu za rozmowę. Dziękuję, do widzenia. A teraz łączymy się z naszym korespondentem na Węgrzech, redaktor Piotr Piętka. Witaj Piotrze. Dobry wieczór ponownie. Piotrze, yy, jaka atmosfera? No chyba trochę słychać za mną. Jedna wielka dyskoteka. E, w większości oczywiście młodzi ludzie pozostali tutaj. Dziesiątki tysięcy młodych ludzi e, na nadbrzeżu e, naprzeciwko parlamentu przy Placu Bocianiego. E, dziesiątki tysięcy młodych ludzi już w tej chwili. E, po przemówieniu Petera Modiora, Peter Modior mówił przez kilkanaście minut, w tej chwili już jedna wielka zabawa, Radość tych milionów Węgrów, bo przypomnę, około 8 milionów Węgrów głosowało dzisiaj. Około 80% frekwencja wyborcza i wielkie, wielkie, wielkie zwycięstwo opozycyjnej partii TISO. Tak jak słyszeliśmy także z naszych gości przed chwilą, 16 lat rządów właśnie się kończy. Viktor Orban uznał zwycięstwo. Pejtera Modiora i jego partii Tiso. Wiktor Orban zadzwonił już jakieś dwie godziny temu do Pejtera Modiora, pogratulował mu zwycięstwa, także w swoim przemówieniu też powiedział, a Peter Modior, co Peter Modior powiedział? Peter Modior wielokrotnie bił to mu brawo, krzyczano, O Pejter Modior powiedział wracamy do Europy, wracamy do kraju spokojnego do kraju bez kłamstw, do kraju bez propagandy. E, wracamy do kraju ludzkiego e, przede wszystkim. E, to obiecywał. E, ważną deklaracją było też wezwanie prezydenta Tomasza Szujoka, prezydenta Republiki Węgierskiej, do tego, aby m, zrezygnował jak najszybciej. E, to jest oczywiście też naturalne dla Pietera Moniora, ponieważ e, prezydent Węgier jest wybierany przez parlament, a skoro e, traci ta większość konstytucyjna, Prezydent straci tę większość konstytucyjną, więc Peter morior wezwał go do rezygnacji. Zobaczymy, co będzie jutro. Na razie jest wielka radość. Czekamy na te nominacje, czekamy na podliczenie wszystkich głosów, bo do tej pory jeszcze 97% mniej więcej jest podliczone. I mniej więcej wychodzi 137-138 mandatów dla Tisy 199-mandatowym. Wielka porażka. Fidesu w okręgach jednomandatowych. To był pomysł na mieszaną, na mieszaną ordynację. To był pomysł Fidesu, że 106 ze 199 jest wybieranych w jednomandatowych okręgach. Dzisiaj okazuje się, że w 93 okręgach to właśnie TISA wygrywa nad Fidesem. To naprawdę jest wielki sukces. Ja widziałem tutaj przechodzących przed chwilą większość, nie wszystkich, ale większość tych nowych posłów partii TISO. No jest wielka radość, to widać. Dzisiaj rzeczywiście, można powiedzieć, zmiana systemu. To się pojawiało bardzo często i rzeczywiście ten system zostanie prawdopodobnie od jutra, będzie oczywiście przysłowiowo zmieniany, dlatego, że jest te dwie trzecie. Ja... Szybciutko powiem o co chodzi z tymi dwoma trzecimi w parlamencie. Otóż to nie chodzi o konstytucję, to chodzi tak naprawdę o ustawy specjalne, które mogą być zmieniane właśnie dwoma trzecimi i w założeniu miały to być kilka, naprawdę kilka ustaw najważniejszych dla Węgier, najważniejszych dla kraju, żeby się nimi nie bawić przy każdych wyborach. Natomiast w ostatnich czasach Wiktor Oban, kiedy miał te dwie trzecie w parlamencie, to większość, nawet mówi się do 70% ustaw, w które w państwie uchwalano, było właśnie uchwalane jako te ustawy specjalne i te dwie trzecie. Dlatego mówi się o tym zapetonowaniu systemu. To nie tylko gospodarka, ale to przede wszystkim prawo, to przede wszystkim różne instytucje, to... Krajowa Rada, mówię w cudzysłowie mediów, to Bank Centralny, to Trybunał Konstytucyjny i tak dalej, i tak dalej. I te dwie trzecie pozwolą dzisiejszej opozycji właśnie rzeczywiście rządzić tym krajem, bo o to tak naprawdę tym wszystkim ludziom, którzy dzisiaj zagłosowali na PiS-ie chodziło. Bardzo Ci Piotrze serdecznie dziękuję. Przypomnijmy prawdopodobnie 138 mandatów uzyskała TISA, 55 mandatów Wiktor Orban. Wiktor Orban wielki przegrany wyborów na Węgrzech. A my powoli, proszę Państwa, zbliżamy się do końca naszego dzis dzisiejszego spotkania. Wydanie specjalne, wydanie węgierskie, wyborcze. A przygotowali je Ewa Lipowicz, Anna Pałdyna. Zrealizowali Dawid Twardziak i Paweł Chodyna. A ja, Paweł Wojewódka, dziękuję Państwu za uwagę. No i chyba należy z uśmiechem patrzeć na naszych bratanków. Dziękuję serdecznie.